Tylko tych co na to zasłużyli Jeszcze nie szeleszczę kasą tak jak klasą zginęli, Więc nie przepuszczę żadnej chwili Gdyż żyję na kreskę W każdą chwilkę pijam szpilkę jak pineskę w deskę Życie jem jak milkę bowiem wiem że jestem Lśnieniem i okawnieniem, że nie będę nie. Wspomnieniem za pozwoleniem sprawdź to Zanim schowasz dzień pod powiekami Powiedz co z twoimi niepozałatwianymi Sprawami czasami wręcz zasysam Otoczenie moimi receptorami Zakwycam się chwilami jak dobrymi Produkcjami film na siatkówce Zdobywa nagrodę grami zabrakło Zrównania celuloidami, momentami Pomiędzy oddechami, życie fanami, tsunami Zalewa doznaniami i bodźcami Razem z chłopakami chodzimy po mieście Kilkanaście centymetrów ponad chodnikami Taktowani przez 2600 Przygniatani problemami ciągle na podejście Z mikrofonami w ciągłym manifestie Weźcie, sprawdźcie to, bo to widać w każdym geście Jesteście, więc zauważcie to nareszcie Odbierzcie dzisiejszy dzień jak podarunek Cieszcie się i obierzcie na jutro kierunek Odważcie się, zróbcie ten krok podnieście wzrok. Na razie strzałka, mówił fokus mowy. Łapki chwilę urodzę, jak woda. Chwytam, jak sygnał satelita Z jedną różnicą nie krążę po orbitach Lecz w dostąpam po chodnikach Chcę żyć aktywnie nim wyciągnę kopyta Jest pewna za którą znam wiem, uznają ją ludzie, z którymi gram O tym nie. wiem, skottywnie łapię chwile Ulotne jak motyle na stałe Koduję we fragmentach, bądź całe Zapamiętałem już i bez Wszystkie mam w sobie, żadnej pamięci w notatniku bądź w kalendarzyku notuje zadania i termin No za. gręcie zostawia ślady jak Sanek Płoza Ma pamięć zawodna jak prognoza, to skleroza Z tym jest prawny komórek doza Chwilę przychodzą tam jak goza do woza Raz łapię chwilę te złodziutkie, choć krótkie Innym razem te bezpowrotne i ulotne Tak, te, tak, te bezpowrotne i ulotne, łapie lotne, ulotne jak nie przegapię, wszystkie łapie. łapię korzystam z talentu, przelewam go na papier, więc łapię chwile ulotne jak ulotka, ulotne chwile łapię jak fotka Wy chwile ulotne jak notka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 muzyce hardcore'u wspomnienie nigdy nie zginie, tak jak wspomnienie po pierwszej dziewczynie, jak czasy podstawówki Zbite butelki, ubite Starcze Starte zelówki w podróży, polowanie na chwilę się... Ulotne jak ulotka, ulotka, ulotka. Wapile ulotne jak kotka, wapile ulotne jak ulotka, wapile ulotne jak kot.